A Ty nie umiesz. I mówi, czy pozwolisz, że ja to zrobię za Ciebie? Chciałbym tylko Ciebie do tego użyć. Mogę. Pyta wielki Jachwet, czy ja mógłbym przez Ciebie ogłosić Ewangelię? Czy mógłbym przez Ciebie uzdrowić kogoś? Może uwolnić? Czy mógłbym? Czy pozwolisz? Czy pozwolisz? Zobacz! Zobacz te serce! On nie chce Twoich umiejętności! On chce Twojej wiary wielkości ziarnka gorczycy! Aby za pomocą ciebie usunąć górę! Usunąć górę! Usunąć górę! Zrozum to! Nie zaglądaj do arki przymierza. Wiecie, oni byli religijnymi ludźmi. Pięćdziesiąt tysięcy ludzi padło. Posłuchaj. Filistyńczycy przynajmniej żyli w większości. Część się wysztywniła na tym rządzie. Rozumiesz? Ale przynajmniej żyli. Posłuchaj, lepiej być niewierzącym niż religijnym. Ok? I mówię o tej ziemi. Ja nie poruszam teraz tematu pójścia do nieba ani bycia w piekle. Rozumiesz? Ja mówię o życiu tutaj na ziemi. Bo Słowo Boże mówi, lepiej gdyby nie poznali prawdy, niż poznawszy, wycofali się. Okej? Okay? Lepiej gdyby nie poznali prawdy. Poznałeś prawdę. Nie zaglądaj każdego dnia, nie wstawiaj na mówić, czy ja dzisiaj dam radę gości wam, wawierze, czy ja dzisiaj... To w ogóle jakiś demon zamentu jest, demon zamentu. Wstało, wol, wol, wol! Trzeba powiedzieć, wol, imieniu tutaj. precz! Odczynić! Rozumiesz? Bor, bor! I masz to zrobić. Masz zacząć. Co masz zrobić? Zacząć! Co zrobić? Zacząć! Zacząć! Zacząć! Bóg mówi do Josłego. Jozułek! Na którejkolwiek pięci ziemi postawisz nogę. Ja będę z Tobą. Ale tu najpierw mówi? nogę postaw Jozułem. No Josue miał plan. Panie, Ty pójdź pierwszy. A Bóg mówi, nie, nie, nie, nie, nie. Umówmy się tak. Twoja stopa, moja stopa. Alleluja! On tak jest, wie Ci prostą zasadę Boże, prosty tory Boże. Nie ma czegoś takiego, że Bóg zadziała, że na Ty wstałeś i mówisz tak, teraz proszę taką odwagę. Oh, otwagę, halleluja, Boże Panie, otwagę, otwagę, otwagę, Bóg mówi, ale uspokój się, wstałeś rano i się strasznie miotasz. Nie miotaj się, zjedz śniadanie, chyba że pościsz, ale weź nie miotaj się. Przecież powiedziałem Ci dawno psalmie na próżno. Rano wstajecie i się, i się troskacie. Nie troskać. Panie, ale ja tak będę cię chciał uciej głosić. Cię bym chciał zagryć w ogóle pan. Tak, Mówię, ale, ale przestań, przestań. przestań. Polto mówi, jak mówią bracia Rosjanie. Tylko wiesz, w co mam wierzyć, Panie, w co? Że jestem w tobie i nigdzie się nie wybrałem. Jestem w tobie cały. Jeśli położysz swoją rękę, może mieć zrobiony maniki, może mieć trochę brudu za pewno ale jeśli położysz swoją rękę, to ja na pewno położę swoją. Jeśli otworzysz swoje usta, żeby ogłosić moją prawdę, to na pewno ja uwolnię moje słowa przez twoje usta. Pewno będę z tobą, gdyż w grypsie do Rzymian jest napisane: Nie zostawię cię i nie opuszczę. I nic cię nie wyrwie z ręki mojej, no. i nic cię nie odłączy od moje mojej. Powiedziałem to dwa tysiące lat temu, a ja się nie rozmyślam, bo jestem stały. Bo kiedy powiem stałości, jak ktoś powiedział, to jest tak do końca wszech rzeczy. Rozumiecie? A więc On jest z tobą rano. Przed kawą poraną jest z tobą nawet. Kiedy jeszcze masz ropę w oku. Kiedy w ogóle nie wyglądasz na kaznodzieje mocy. On jest z tobą. Rozumiesz? Bo On nie ma ropy w oku, Gdyż nie śpi, nie drzemie stróż Izraela. Jak nie śpi, nie drzemie, to nie ma ropy w oku. Rozumiesz? Musimy w prosty sposób analizować rzeczy. On jest normalny! Bogiem i prostym Bogiem. On jest z Tobą i musisz zacząć w tym chodzić. Nie możesz zaglądać, nie możesz przechodzić mimo, jak taki Szymon Cyrenejczyk, który Jezus niesie krzyż, a on udaje, Wiesz o co chodzi? Nic się nie dzieje. He! Ty idzie, czujesz klimat, to jest opisane w Ewangeliach. idzie Szymon Cyrenejczyk, Dzieci ma, normalny ojciec, bo jest ma dzieci. normalny ojciec, pobożny życ, idzie i udaje, że nic się nie dzieje. Człowieku, Jezus niesie, zbity, poraniony człowiek idzie, Syn Boży, oni wszyscy wiedzą, On przechodzi mimo i udaje, że nie ma. Wiecie co Mu zrobili? Jezus wtedy pada, najlepszy numer, pada wtedy Jezus, przestaje mieć siłę Jego ciało, oni ściągają z Niego tą wielką belkę i temu Szymonowi dają, mówię, was przechodzi mimo! Zaglądną sobie tylko kątem okaż rzucim, żeby w rodzinie powiedzieć. Szedł szybko, nowinę powiedzieć w rodzinie. Widziałem, widziałem, widziałem, syna groszego. Wiesz, jak to tata wraca do domu i teraz siedzi, si siada i takie nowinki mówi, wszyscy. Żona, aha, naprawdę. Ale okazało się, że wiecie, co się stało? Popuł mu się. Załadowali mu krzyż na plecy. Załadowali mu krzyż na plecy, o oprawcy co, oprawcy. Powiedzieli teraz niej się. I wrócił do domu zajechany, jak kojusz Maciasza. ona mówi, co że tam jest, co tam Szymon z tobą się dzieje. Gdzie ty byłeś Szymon? A Szymon mówi, nie mów do mnie. Jestem innym człowiekiem. To zmieniło Szymona! Jak wlazł z tym krzyżem na Golgotę! Jak doświadczył tego! Chcę ci tego oszczędzić, przyjacielu. Chce Ci oszczędzić wędrówki na Golgotę. Na i Ci chodzić na Golgotę. On już tam poszedł. i Już stamtąd wrócił. Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego, poszedł i wrócił. Proszę Cię, nie daj sobie załadować diabłu krzyża na plecy, ale jak będziesz przechodził mimo, jak będziesz zaglądał do Arki, rozumiesz? Jak nie będziesz chciał wejść na Baksa, to będziesz nosił krzyż. I będzie Ci w życiu śle. I będziesz mówił, że Pan mnie doświadcza. Nie Pan Cię doświadcza! Magister, że nie Lucyfer Cię doświadcza! Rozumiesz, kto Cię doświadcza, bytlę z piekła rodem. Rzymski żołnierz dawał Ci krzyż, nie Pan. Nie mieszaj w to Pana. Ale na Twoje życzenie, bo przechodziłeś mimo. Wcześniej jeszcze był inny artysta. Jezusa zabierają, a On szedł z tyłu. Rozumiesz, nie udawał, że się nic nie dzieje, ten z Jego ludzi. Złapany Go, zabrali Mu chrześcijan, bo z gołem tyłkiem musiał uciekać. Opisany jest z, tego, z tego Ewangelii Marka. Czujesz? Chcę, żebyś nie chodził nago i chcę, żebyś nie nosił krzyża. Proszę Cię. Chcę, żebyś chodził w odzieniu królewskim Amen. i z godnością Króla. Amen. Chcę, żebyś był jak ci ludzie, opisani w siódmym rozdziale pierwszej księgi Samuela. Zobaczcie, przyszli tedy mężowie z Kirjat Joarim i sprowadzili Pakt Krzymię Pańską i zawieżli ją do domu Abidenawa na Wzgórzu. Syna zaś jego Eliazara poświęcili aby się na Pańskiej. Od tego dnia, gdy skrzynia pozostawała w Kiriam Jarim, upłynęło sporo czasu, mianowicie 20 lat. Cały zaś dom Izraela żałował i zawrócił się do Pana. W tym domu Bóg był uczczony, on był wywyższony. Nie było tam Filistynczyków i nie było religijnych Żydów. Eliezer dał się jako młody chłopak wyświęcić na kapłana. I 20 lat Arka stała u nich w salonie. Czy chciałbyś, żeby u Ciebie mieszkał Jezus w salonie? Czy chciałbyś, żeby w Twoim pokoju stał tron Pański? Czy chciałbyś wchodzić do swojego salonu, gdzie stoi piękna plazma? Rozumiesz? I na Twojej pięknej sofie, Syn Boże ogląda sobie Discovery i mówi, czy widzisz moje dziecko, jakie piękne wielbłony stworzyłem? A Ty siadasz koło niego. Pijecie herbatę, którą on stworzył. W filiżankach, które on wymyślił. Chciałbyś tak. Czy chciałbyś tak? Czy chciałbyś tego właśnie? Więc nie przechodź mimo. Więc zobacz prosty torpański. pański. Zaangażuj się w służbę Bożą. Zaangażuj się w duchowe życie. Zostaw wszystko, co wydaje ci się możliwe do zrobienia. Zacznij marzyć o rzeczach niemożliwych. Sięgnij głęboko z miejsca ukryte w Twoim duchu, które mówią do Ciebie, oto Ja jestem Pan wszelkiego ducha i wszelkiego ciała. Oto wszystko jest możliwe dla Ciebie, który wierzysz we mnie. Oto będę Ci błogosławił, jak Abrahamowi. Oto będę Ci błogosławił, ale wstań i idź. Przyjaciele, niech jutrzejszy dzień już nie będzie taki, jak dzisiejszy. Niech jutrzejszy dzień będzie dla Ciebie dniem zmiany, kiedy będziesz przyjmował Bożą moc i przepuszczał przez siebie Bożą moc. Kiedy zgodzisz się na to z Bogiem. Kiedy powiesz do Niego tak, ja tego chcę. Ja tego chcę. Ja tego chcę. Ja tego chcę. Wiecie, to często nie jest łatwe. Moja mała córeczka zapytała mnie, Tato, kiedy spędzimy razem trochę czasu? Ja mówię w lipcu. Rozumiesz mnie? Ale modlę się o to. Modlę się o to, żeby każdą sekundę, którą mam w życiu, podzielić w taki sposób, żeby móc chociaż jej dać kawałek. Ale wiecie, kiedy widzę tych ludzi, którzy gdy głoszę im słowo, to nawracają się do Boga. Kiedy czytam te SMSy od ludzi, którzy są uzdrawiani, kiedy czytam te maile od ludzi, którzy są uzdrawiani, Uwalniani. Kiedy napisała do mnie dziewczyna, która była u was na spotkaniu, powiedziała, że jej minęła, że została uzdrowiona z anoreksji, w jednej chwili, kiedy padła pod Bożą mocą, wstała i była wolna od anoreksji. To jestem szczęśliwym człowiekiem wtedy i mówię, Boże, to jest warte tego. A on mówi do mnie, Artur, ja ci wynagrodzę wszystko. Każda sekunda twojego życia poświęcona mi zostanie ci wypłacona w diamentach i złocie w Królestwie Bożym. A tu na ziemi. Doznasz najwyższego stanu szczęścia. I zaspokój, jestem zaspokojony. Nie boję się jej lęk. Słyszysz? Po prostu.